Yo! Kasta skład, synu 2003. Kat, o ona bicie, hej, Raperzy cwani, raperzy twani, Yo! Raperzy cwani i fani pogrążeni w mani. Pałagan bani, każdy, każdego gani. Setki granic, podziałów, pouczeń, panałów. Disów, przypałów, popisów, komowałów. Weź się nauczę zalety, to nie wady Rady, rozszady, układy Ja pierdolę te zasady Masz tu towar spod lady PTG, jo, Sprawdź to, a będziesz blady Kariera rapiera, napiera, nabiera tempa A teraz wybiera lidera rapu prezydenta pomera betonu, homera, chimera, widenta Oparta na Zetach tandenta, a góral gra jak grał, stoi jak stał. Jak przeciwpowodziowy wał, w zalewie hał. Nadchodzi zachodni szkwał, Ła, wow. tłum ogarnia szał, powrót na planetę mał. Nie pamiętają kto, kim był, kto co miał, kto co komu dał, kto dawał, a kto brał. Yeah. Ludzie mają taką krótką uf, pamięć, pamiętają. nie pamiętają. Ludzie mają taką krótką uf, uf. pamięć, chłam Piszę mi, pakt zigrał, piszę tak, no, tak, Co by się nie działo dalej się tam no, piszę, no, piszę, no, piszę, no, piszę, no, piszę, Mikrofon, magnetofon, nie kleisz tego stylu synu? To idź stąd won, Babylon, monoton. Odrzucam jednym ruchem, całe to zło. I ich prawo głuche, kruche to jednym cyrkiem, jedną stopą, jednym werblem. Tak codziennie walczę z tym ścierbem. każdym nerwem, każdym mięśniem, każdym ścięgnem, Będąc więźniem, walczę wiernie. Kiedy oni chcą grać? Wtedy robię przerwę Sam narzucam tempo, przecież się nie rozerwę, mam werwę, rezerwę pod PDG herbem jak perwendet monks Jak zu moc Noc i pełen perwers jak porno serwer czy internet Rymy misterne Goją jak perweks wciąż nie pcham się tam, gdzie chłam mnie w palce Wielcy da, da. MC. MC. MC, W internecie, MC. <Glifny> w internecie. <glifny> Każdy na wszystkim się zna, każdy, każdy, zna. Wiedzą kto najlepszy, <glifny> kto, najgorszy. <glifny> kto najgorszy, Kto ma najwięcej i kto ma najmniej, To wszystko gówno prawda.